Nasza Ziemia. Plemiona świata kontra rządza pieniądze. Ludy izolowane. Historia ostatnich stu lat jest okresem, który przyniósł niespotykane dotąd zmiany w życiu wielu społeczeństw globu ziemskiego. Ich prędkość oraz oblicze zmieniły nie tylko preferowany styl życia, ale i pozornie zmniejszyły odległości geograficzne między ludźmi. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że na świecie wciąż żyją społeczności, które funkcjonują zupełnie poza orbitą tak rozumianej rzeczywistości. Nie tylko kultywują tradycyjną kulturę, ale co więcej nie utrzymują kontaktu ze światem zewnętrznym, a dokładniej ze współcześnie pojmowanym społeczeństwem narodowym. Ludy o tym profilu znane są pod kilkoma terminami, wśród których najbardziej rozpowszechnionymi są izolowane bądź nieskontaktowane plemiona. Pamiętać należy, że izolacja, o której mówimy jest mimo wszystko względna i to przynajmniej z dwóch powodów. Sam termin może być mylący, ponieważ owe grupy nie stanowią zbiegów, renegatów, ani też społeczeństw wyłączonych z nurtu społecznego. Ludy izolowane są suwerennymi, świadomymi swojej odrębności wspólnotami, które można identyfikować jako alternatywnie rozwijające się społeczności. Co więcej, przypuszczalnie, podobnie jak inne równoległe cywilizacje, tak i one mają skłonność do umiejscawiania siebie w centrum świata. Mówiąc o względności izolacji musimy pamiętać także, że tak podkreślane odseparowanie nie jest stałe i wieczne. Większość z tych społeczności doświadczyła już relacji z niektórymi segmentami społeczeństwa narodowego w przeszłości, lecz z powodu animozji lub traumatycznych doświadczeń wycofała się na terytoria trudno dostępne i po dziś dzień unika kontaktu. Najwięcej nieskontaktowanych plemion zamieszkuje brazylijską, peruwiańską i boliwijską Amazonię. Liczba tego rodzaju autonomicznych społeczności na terytoriach tych trzech krajów może przekraczać nawet 80 odrębnych grup. Pojedyncze społeczności izolowane żyją także w granicach Paragwaju, Ekwadoru i być może jeszcze w kilku innych południowoamerykańskich krajach. W Azji i Oceanii największa ilość takich Wspólnot nie więcej niż 30 żyje w Papui Zachodniej. W izolacji trwa również około 100 osobowe plemię sentinelczyków zamieszkujące wyspy andamańskie znajdujące się pod administracją Indii. W zależności od miejsca i specyfiki autonomiczne społeczności nie utrzymujące kontaktów ze społeczeństwem narodowym prowadzą koczowniczy bądź półkoczowniczy tryb życia przemierzając stale lub okresowo określone terytorium. Obok tych wspólnot istnieją inne, które pod otrzymują bardziej osiadłą egzystencję. Współczesne plemiona izolowane odziedziczyły po swoich przodkach samowystarczalną i jak pokazują doświadczenia, także bogatą gospodarkę. W zależności od zwyczajów i lokalizacji utrzymują się z polowań na tapiry, dziki, jelenie, małpy i małe ptaki. Zbierają orzechy, korzenie i jagody, łowią ryby. Te bardziej osiadłe uprawiają też bawełnę, maniok i inne rośliny jadalne. Łączna populacja izolowanych społeczności w skali całej planety to szacunkowo około 10 tysięcy osób. Wiele autonomicznych grup o tym profilu, pomimo obowiązujących uchwał międzynarodowych bądź krajowych zakładających nienaruszalność ich granic pozostają zagrożone zewnętrznymi ambicjami. W Amazonii rządy niemal wszystkich krajów dały zielone światło na wdrażanie projektów naftowych, hydroelektrycznych bądź górniczych w granicach lub sąsiedztwie ich ziem, nie dbając przy tym należycie o zahamowanie nielegalnego wyrębu lasu. W razie kontaktu największym zagrożeniem dla izolowanych społeczności pozostaje kwestia epidemiologiczna, brak odporności immunologicznej na choroby zewnętrzne prowadził w przeszłości do śmierci nawet 3 czwartych populacji, z którymi nawiązano bezpośrednie relacje. Felieton Damiana Żuchowskiego dla Radia Wolne Media czytał Jan Osik.